Siemano! Witamy w ósmym już odcinku Historii, jakiej nie znacie. Na początku chcemy przeprosić, że tak długo nie nagrywaliśmy, jednakże Mateusz oblał maturę. Ja nie chciałem sam nagrywać, więc musiałem czekać, aż wytrzeźwieje. Na samym wstępie chcielibyśmy także powiedzieć dwa sprostowania co do poprzednich odcinków. Po pierwsze, co do husarii najbiedniejszym pocztowcom zdarzało się podczas bityw używać skrzydeł, gdyż były one jak, jako taką ochroną przed cięciami szabelki. A drugie sprostowanie Więc drugim sprostowaniem jest to, że mieszczko pierwszy nie był pierwszym nie był jedynym niekoronowanym. Nie, nie był jedynym. Jak to było? A ja powiem. Mieszko I był to jedyny chrześcijański władca, który przyjął chrześcijaństwo dla swojego kraju i nie został, nie został królem. My powiedzieliśmy świętym, a on jako jedyny nie został królem. Przepraszam. Tak. Kolejne, co chcielibyśmy wytłumaczyć, to... Słyszeliśmy, że były narzekania na nasz specyficzny system nagrywania lewo-prawo. No, nie był to błąd techniczny, to był nasz celowy zabieg, który, no chodziło o to, że za każdym razem ja mówiłem z prawego kanału Mateusz z lewego. Jeżeli to przeszkadzało, no przepraszamy. Uznaliśmy, że to będzie ciekawe, gdyż... Fajnie brzmię w słuchawkach. Dokładnie. W roku 1957 w Liverpoolu John Lennon założył zespół wraz z przyjaciółmi. Z tych przyjaciół najważniejsi to George Harrison oraz Paul McCartney, jednakże Paul nie dołączył do zespołu od razu, jednak po jakimś czasie. Zespół ten nazywał się The Quarrymen. Men. Prócz tej trójki, którą wymieniłem, w tym zespole była jeszcze cała masa ludzi, jednakże nikt z nich już tak naprawdę się nie liczy, gdyż nie zyskał wielkiej popularności, gdyż po kolei odchodzili, zmieniali się. Zespół ten grał muzykę sklifową, jest to odmiana muzyki folkowej z całościami jazzu i bluesa. W roku 1960 zespół dołączył Stuart Sadcliffe i tu już można powiedzieć ciekawostkę. Dziewczyna Sutcliffe'a wymyśliła słynną fryzurę nagrzypka. W roku 1960 John Lennon i George Harrison wymyślili nazwę nową dla zespołu i zaproponowali ją McCartneyowi Sutcliffe'owi. Na początku było to The Silver Beatles, a w końcu nazwa ta przeszła do znanego wszystkim The Beatles. Kilka miesięcy później do zespołu dołączył perkusista Pete Best i wtedy zespół zaczął już grać na poważnie w liverpulskich klubach. I tu kolejna ciekawostka. Jak na pewno wiecie, zespół kreował się na grzecznych chłopców. Jednakże nie w tym czasie. Wtedy to nosili właśnie skóry, byli źli, mieli wulgarny wizerunek sceniczny. Znaczy oczywiście wulgarny jak na wczesne lata 60. Mimo to wtedy byli źli. W Sylwestra 1961 roku Beatlesi dali swoje początkowe nagrania do drugiego co do wielkości wytwórcy, producenta muzycznego w Wielkiej Brytanii, Dekka Records. Jednak zostały one odrzucone, gdyż szef tego koncernu uznał, że ich zespoły gitarowe wychodzą z mody. Do dzisiaj jest to uważane za największą pomyłkę w historii fonografii. Na początku 1962 roku zespół odszedł Sutcliffe niedługo przed swoją śmiercią, gdyż umarł 10 kwietnia właśnie tego roku. Cztery miesiące później z zespołu zostaje wydalony w dość niejasnych okolicznościach Pit Best, A czy było to za namową producenta Georgia Martina, jednakże do końca te okoliczności jego odejścia nie są znane. Na jego miejsce wszedł Richard Starkey, znany ogłowi jako Ringo Starr. I już do samego końca zespołu to on był perkusistą The Beatles. W 1962 roku Beatlesi ostatecznie podpisali kontrakt z największym producentem fonograficznym na świecie, EMI. W lutym roku 1963 zespół wydaje swój pierwszy album, Please Please Me. I tu już zaczynają się pierwsze ciekawostki. Jako jeden ze zespół historii, w 1963 roku The Beatles okupowali pięć pierwszych miejsc w magazynu Billboard. Swoimi, swoimi utworami i od piątego miejsca jest to Please Please Me, piąte, czwarte I Want To Hold Your Hand, trzecie She Loves You, drugie Twist And Shout i pierwsze Can't Buy Me Love. Pierwszy album Please Please Me, podobnie, że następny With The Beatles składały się głównie z coverów Nawet popularne Twist and Shout nie zostało napisane przez ani Lenona, ani McCartneya To jest po prostu cover Jednakże już album Had This Night do, nawet, do którego nawet film wyszedł był album, który składał się nie tylko, jednak głównie z utworów zespołu Sylwestra 1963 roku Beatlesi wracali sobie z imprezy i spotkali zakupotanego menedżera Rolling Stonesów, który w rozmowie z nimi stwierdził, że jak do tej pory jego zespół nie nagrał żadnego wielkiego przeboju, więc Beatlesi, jako że byli w dobrym nastroju, spowodowanym zawartością promili we krwi, oczywiście promili letal, postanowili napisać utwór dla Rolling Stonesów. Był to I Wanna Be Roman, który został nagrany na płycie With The Beatles Kolejny album, rok 1964 hmm, Znaczy no, w 1964 został nagrany także Hard Day's Night W każdym razie, po Hard Day's Night hmm, wydali Beatlesi album The Beatles For Sale no, Album bardzo przyjemny, słuchanie jeżeli chodzi o moje zdanie, jednakże większych ciekawostek o nim no, w zasadzie nie ma Jednakże już kolejny, w roku 1965, popularny i znany na całym świecie, Help. I co tu obrazu warto powiedzieć? Na tej płycie znajduje się jeden z bardziej znanych utworów Beatlesów, Yesterday, który przyśnił się ponoć McCartneyowi. I w tym utworze, znaczy w tym śnie, ten utwór grał Diabeł na skrzypcach. Zaprezentował go swoim znajomym, gdyż udało mu się go zapamiętać. Który początkowo miał się nazywać Scrambled X Przy okazji te wydania tego, albumu warto powiedzieć o bardzo wielkim wydarzeniu Mianowicie, e, She's Stadium Concert Był to koncert w Stanach Zjednoczonych no, Jeden z wielu, które się na całym świecie grali Jednakże różnił się on od innych tym, że no, Zgromadzono na nim aż 55 tysięcy ludzi Co na Tamte czasy było niezwykłą liczbą i przez wiele lat rekord ten nie został przebijany. Choć aktualnie, jako ciekawostkę mogę powiedzieć pierwsze miejsce ma koncert Żana Miszala Żara w Moskwie, który zgromadził 3 miliony fanów. Kolejnym albumem jest Rubber Soul i jest to pierwszy album, który już nie jest takim typowym rock'n'rollem, przechodzi powoli w roka. I ten gatunek można by dzisiaj uznać za poprok, tak najbardziej, najściślej przyporządkowując go. Teraz ciekawostka. Na tym albumie znajduje się utwór Norwegian Wood. Jest to utwór napisany przez George'a Harrisona. No, Harrison bardzo dużo pisał, jednakże przez względ na monopol Lenin McCartney tylko kilka jego utworów się dostawało, zwłaszcza na początku. W każdym razie, co jest ciekawego w Norwegian Wood? Mianowicie został tam użyty no, pierwszy z historii muzyki rozrywkowej instrument pochodzenia egzotycznego, mianowicie sitar, którego charakterystyczne brzmienie no, każdy złapie. Kolejnym albumem jest nagrany w 1936 roku Revolver. Początkowo album miał nosić nazwę After Geography jako odpowiedź na Rolling Stones'owe Aftermath, jednakże podczas malowania psychodelicznego obrazu się zdecydowali się jednak na rewolwer. Jest to pierwszy taki typowo rockowy album, a wiążą się z nim no, dwie ważne ciekawostki. Pierwsza to utwór Eleanor Rigby. Jest to pierwszy w historii utwór zespołu ptarnego, w którym są wykorzystane tylko i wyłącznie instrumenty kojarzone do tej pory z muzyką symfoniczną. To też można powiedzieć, że jest to pierwszy rock symfoniczny. Kolejną ciekawostką może być utwór Tomorrow Never Knows, gdyż został on nagrany normalnie, jednakże niezbyt się spodobał, muzyka została poszana od tyłu i do niej nagrany wokal, przez co brzmi dość dziwnie. A treść tego utworu jest oparta na Vedach, czyli świętych księgach hinduizmu. Na pół roku do Beerus się w studiu. Nikt nie wiedział co tam robią, poza tym, że biorą LSD i coś kombinują z muzyką. Taki oto sposób w czerwcu 1967 roku, dokładnie 1 czerwca na Dzień Dziecka, ukazał się album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Album uważany przez wielu za najlepszy i najważniejszy album w historii muzyki rockowej. No, co najważniejsze trzeba mi powiedzieć jest to album, na którym znajdują się pierwsze prądy muzyki progresywnej, czyli no jak się, nie trudno się znaczy się domyślić, no, najwybitniejszej odmiany muzyki rockowej ponadto wpływ muzyki psychodalicznej a o wielu z wieloma kawałkami wiąże się jakaś historia kolejną ciekawostką jest utwór zamykający album A Day In a Life w większości utwór został napisany przez Johna Lennona no i mówił on o jednej rzeczy dość przyziemnej mianowicie o ilości dziur w, na drogach brytyjskich drugi, ciutko poważniejszy temat o śmierci spadkobiercy Fortuny Guinnessa. A oprócz tego jest też fragment napisany przez Paula McCartneya, który jest, no, powiedzmy epitafium na część Alberta Uppsteina, który właśnie zmarł na niedługo przed wydaniem albumu, a był on, no, menadżerem zespołu, bardzo zresztą kompetentnym i który zasłużył się niewątpliwie na sukces zespołu. Kolejnym albumem jest Magical Mystery Tour, który został wydany w 1967 roku i ciekawostki dotyczące niego. Po pierwsze, były dwa wydania Magical Mystery Tour. Może słowo album to jest złe słowo. W Wielkiej Brytanii została wydana epka zawierająca 6 utworów, a w, a w Ameryce Longplay, który zawierał tych utworów 11. Ponadto ukazał się w tym samym czasie serial, kręcony oczywiście przez Rus. no o tejże właśnie nazwie, Magical Mystery Tour. No to kilka ciekawostek na temat tego albumu. Pierwszym ciekawym utworem jest I'm the Walrus, Jestem Morsem, który jest utworem całkowicie psychodelicznym, gdzie poszczególne zdania mają sens, ale jako całość piosenka słowa są kompletnie pozbawione sensu. Lub ten sens jest ukryty i nikt go do tej pory nie odkrył. Kolejnym bardzo ciekawym i na pewno znanym Wam wszystkim utworem z tego albumu jest Olium Love. Z utworem tym wiąże się ciekawa historia, mianowicie 25 czerwca 1967 roku miała się odbyć pierwsza w historii transmisja satelitarna. No oczywiście takie wielkie wydarzenie to i musi być najpopularniejszy na świecie zespół Debius. John Lennon został poproszony o napisanie specjalnego utworu na tęże okazję, by uczcić jej doniosłość, wiekopomność, etc, etc. John oczywiście się zgodził, następnie o tym zapomniał na słownie kilka dni przed wydarzeniem, przypomnianym mu to zostało i na szybko napisał utwór, który został, no jakby nie patrzeć, chylnym hipisów. Kolejnym albumem jest y, album o nazwie Po prostu Debbie Dudes, który ze względu na białą układkę jest zwany White, y, White Album, jest szeroko. Y, jest to podwójne wydawnictwo zawierające 30 utworów. I znowu wiele utworów ma swoje specyficzne historie, powiązane wydarzenia i inne ciekawostki. Pierwszym ciekawym utworem omawianym z tej płyty jest utwór Glas Onion, który jest yy, nawiązanie do poprzednich utworów Beatlesów, na przykład Na przykład do Lady Madonna, There's a Place, Strawberry Fields Forever, I am the Rose, The Fool on the Hill oraz Fixing a Hole Kolejnym utworem jest Counting Story of Bungalow Bill, który opowiada o gościu, który sobie pojechał na polowanie na słonie razem ze swoją matką, ale został zaatakowany przez Tygrysa. I jest to historia autentyczna. Drugą ciekawostką na temat tego utworu jest to, że w jej wykonaniu uczestniczy chórek dziecięcy. Następny utwór, z jakim związana jest pewna historia, to While My Guitar Gently Whips. Jest to utwór napisany przez Georgia Harrisona, jednakże przy tworzeniu tego utworu pomaga mu sam Eric Clapton. Jest to w zasadzie moim zdaniem utwór, a na najgłębszej treści z tego albumu. Zresztą nie tylko takie jest moje zdanie, tak się uważa powszechnie. I podobno zrobili swoisty konkurs George Harrison i Eric Clapton, który no, Konkurs o kobietę. Kto napisze lepszy utwór, ten ją bierze. No, historia smutna jest taka, że kobieta ta, Patty Harrison, no, była w tym czasie żoną George'a, no, był rozwód, a następnie pobrała jego najlepszego przyjaciela. Kolejnym utworem z tego albumu, o którym warto wspomnieć, jest utwór Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey. Utwór ten to odpowiedź Lenona na krytykę jego związku z Yoko Ono. Kolejnym ciekawym utworem z tejże płyty jest Halt Scalter. No, po pierwsze jest to utwór uważany za jeden z pierwszych, jeżeli nie pierwszych heavy metalowych utwór w historii. No, Brzmienie bardzo mocne, tematyka po prostu seks. I Co się z tym utworem wiąże? Charles Manson, no, jeden z najbardziej znanych seryjnych morderców, człowiek o no, spaconej psychice, czciciel y, szatana itd., itd., w roku 68. zrobił niespodziewaną wizytę w domu Palańskiego, w którym to znajdowała się jego żona, która była wtedy w 8 miesiącu ciąży, oraz kilku znajomych. Charles Manson oraz jego sekta zabili ich wszystkich, a ich krwią na ścianach napisali Pig Helter Skelter. Oczywiście powinno być Helter Skelter, ale zrobili błąd w słowie Helter. Napisali H-E-A, a nie H-L. Ostatnim utworem, o którym wspomnimy z tej płyty, gdyż warto wspomnieć jeszcze o wielu oczywiście, jest utwór Revolution 9. Jest to utwór eksperymentalny, który przez niektórych ludzi jest osądzany, posądzany o przekaz podprogowy, gdyż zmiksowane są tam różne dźwięki, np. lodziarka, chóry kościelne, strzelający pistolet maszynowy, fragmenty koncertów i tego typu właśnie dźwięki. Kolejnym albumem jest Abbey Road, który zasunął głównie z kompilacji ośmiu utworów, w których jeden przechodzi w drugi płynnie. I właśnie z tego albumu pochodzi najsłynniejsza okładka Beatlesów, gdzie zespół przechodzi przez pasy. Z ciekawostek. George Martin bardzo chciałby, żaden nagrany materiał nie został wydalony, że jak już coś nagrało, to na tej płycie znajdzie. I utwór w ostatnim tej płycie, Her Majesty, no mi się nie spodobał po nagraniu, postanowili, że go nie będzie, jednakże technik, który to montował, no musiał szukać swojego pracodawcę. I utwór ten znajduje się 20 sekund po poprzednim, który ma swoją drogą nazwę The End. Kolejną ciekawostką właśnie będzie ten utwór, The End, który to w zasadzie jest jedną wielką solówką, ale co ciekawe jest to też pierwszy utwór w historii, który zawiera solówkę na perkusji. Kolejnym ciekawym faktem z nagrywania właśnie płyty Abbey Road jest to, że prace nad nią zostały w pewnym momencie zawieszone. Nagrywano w tym czasie płytę Let It Be, jednak powrócono do projektu właśnie Abbey Road. Ostatnią już płytą zespołu The Beatles jest album Let It Be, który ukazał się w roku 1970. Płyta ta początkowo miała nazywać się Get Back, jednakże zespół pył u nas, no po rozdaniu, że jednak Ladybug będzie bardziej adekwatna. Z ciekawostek co tej płyty, co można powiedzieć. Za film z nagrywania tej płyty zespół otrzymał Oscara. Przy okazji nagrywania tej płyty miał miejsce ostatni koncert zespołu. Koncert na dachu Apple Records. No tak zwany Rooftop Concert, no po prostu ludzie, którzy chodzili Uzo, nagle strzeli dzięki zespołu, który leciał z dachu budynku. był najbardziej na żywo, można znaleźć dokumentację na popularnym serwisie YouTube. Utwór I Me Mine został napisany już po odejściu John'a Lannona z zespołu. Ponadto wszystko kilka luźnych ciekawostek. Po pierwsze... No, nie, pow nie powiedziałem o tym wcześniej, kiedy był ku temu czas, jednakże do albumu Help Beatles także nagrali, nakręcili w zasadzie, film. Kolejna ciekawostka... Zespół w 66 roku zakończył swo swoją działalność koncertową. A teraz czas na teorię spisku. Mianowicie... W roku 69 zostało... To pierwszy raz zauważone, później tylko podkreślane i w chwili obecnej mamy teorię, że Paul McCartney tak naprawdę nie żyje. Że jechał on sobie samochodem w roku 65. Była sobie wtedy środa rano, jednakże no, uważnym kierowcą on nie był. Zwrócił uwagę na pewną panią, która akurat zbierała pieniądze z parkometrów, która miała na imię Rita. I nie zwrócił uwagi na to, że zmienia się światło na skrzyżowaniu, przez co przejechał na czerwonym i wpadł prosto pod tira, który przyjechał z naprzeciwka. Zmiażdżone zostało jego ciało tak drastycznie, że dopiero po karcie dentystycznej można było potwierdzić, że to są jego zwłoki, a dowody na tę teorię znajdują się często w piosenkach czy na albumach, na okładkach albumów. Chociażby strażem poprzednich Hells Club Band, jakby się przyjrzeć na, napis The Beatles, wygląda jak świeżo wykopany grób, a pod nim jest taka żółta gitara, która do przypomina gitarę, na której grał Paul. Innym przykładem może być utwór Magical Mystery Tour, piosenka sobie leci, leci, leci, nagle w tle słychać samochód, który nagle daje po hamulach i cichą eksplozję, są piosenki np. przykład Lovely Rita, o kobiecie, która była właśnie strażniczką parkometrów, albo She's living home Wednesday morning at 5 o'clock when the days begin, no kiedy to rzekomo był ten wypadek pola. Ogólnie takich nawiązań jest cała masa, przytoczenie ich wszystkich zajmuje mi za dużo czasu i na tym temat można by zauważyć audycję, dlatego nie będę tego mówił. No, fakt jest faktem. Ktoś za Paula McCartney'a cały czas gra. Nomen omen 10 kwietnia 1970 roku zespół się rozwiązał po oficjalnym odejściu Pola McCartney'a, chociaż John Lennon odszedł już wcześniej. Tylko, że nieoficjalnie za wysłuchanie naszej audycji i zapraszamy na następną w nieokreślonej przyszłości. Penitentiam Agite a propinquabit enim regnum colorum.